Powtarzacie się, jakby wam kończyły się tematy gdy przyjdzie pisać naprawdę ważnych sprawach Palce robią się miękkie, jakby były z Dodatko macie mózgi nią wypełnione i nie jesteście w stanie Skleić kilka wersów, które spełnią tak proste zadanie Jak że nie wsedno sprawy Raz jeszcze, nie jesteście w stanie Skleić kilka wersów, które spełnią tak proste zadanie Jak że nie wsedno sprawy Nie, fach nie jest tak łatwy, dla mnie przynajmniej No dobra, użyj ładnych słówek, by wszystko skleiło ci się ładnie Ale gdy już skończysz, ja zadam ci pytanie Dlaczego to, co chciałeś powiedzieć, pozostało na dnie?